osiemnaście. Wyszliśmy z kryjówki i z powrotem na korytarz. Gdy puściłam klamkę, zamykając drzwi, miałam wrażenie, że wszystko, co przed chwilą widziałam, było cholernym koszmarem, choć przez cały czas słyszałam krzyk bej w mojej głowie. Dreptałam na trzęsących się nogach za uilem, próbując już o tym nie myśleć. Nie mogłam nawet sobie wyobrazić, co przeżyła Beatrycze. A im bardziej starałam się o tym nie myśleć, tym gorsze sceny podsyłała mi wyobraźnia. Skręciliśmy i w tym całym amoku wpadłam na plecy Willa, który gwałtownie wyhamował. — Oli? — szepnęłam, wyglądając za niego. — Co ty tu robisz? Nie rozmawiałam z nim od czasu naszej kłótni. Spojrzał na mnie, potem na Willa, zmrużył oczy i zacisnął mocno palce na lampie. Nadal był wściekły. — Przyszedłem do mi i nie, nie zatrzymacie mnie. Muszę z nią porozmawiać. A wiesz chociaż gdzie ona jest? William sprawiał wrażenie, jakby naprawdę chciał mu przywalić. Śledziłem ją, jest za tymi drzwiami. Wskazał na drzwi za rozwidleniem, przed którym stał strażnik. Idę z tobą, powiedziałam tonem nieznoszącym sprzeciwu. William westchnął głośno i przewrócił oczami. Wolałbym, żebyście wrócili do swoich pokoi i pozwolili mi spokojnie działać. Spojrzał na mnie, a ja tylko pokręciłam głową. Ale jak widzę, nie zgodzicie się na to, więc idźcie tam, a ja odciągnę strażnika. Kupię wam chwilę. I nie dając nam czasu na reakcję, skręcił. Hej, pomożesz mi? Usłyszeliśmy jego głos. Jakichś dwóch palantów tam się bije, nie dam rady ich sam uspokoić. Nie mogę, znaleźć kogoś innego. Chodź, to potrwa tylko chwilkę. Jeden z nich to chyba twój brat. Znowu wdał się w bójkę? Usłyszeliśmy kroki i wyjrzałam na korytarz. Pusto. Zrobiłam krok, ale Oliver złapał mnie za rękaw. I ja z nią porozmawiam, nie wtrącaj się! Zakłuło mnie serce. Przez swoje kłamstwo zraniłam jedną z najbliższych mi osób. Nie obiecuję, bo to też moja przyjaciółka. Popatrzył mi przez chwilę w oczy i przełknął ślinę. Szukałam słów, które mogłyby przynieść mu ulgę, ale nic nie przychodziło mi do głowy. Słowa nie wydawały się wystarczające, żeby naprawić to, co zrobiłam. Puścił mnie i uchylił drzwi. Zawahałam się na moment. Jeszcze nie otrząsnęłam się w pełni po spotkaniu z Beą, a teraz czekała mnie rozmowa z Miją. Zacisnęłam pięści i weszłam. Znalazłam się w korytarzu przedzielonym szklaną ścianą od reszty pokoju. Ciepłe światło biło z lampki stojącej przy dużym łóżku, na którym siedziała Mija, ubrana w obcisłą, koronkową piżamę. Na nasz widok jej oczy rozszerzyły się na moment, skrzywiła się i powolnym ruchem sięgnęła po satynowy szlafrok, zasłaniając kusy strój. Gdy staliśmy, jak zamurowani, nie wiedząc, gdzie podziać oczy, oparła się rękami o materac i założyła nogę na nogę. Spojrzała na nas wyczekująco, a na jej twarzy malowało się poirytowanie. Wiedziałam, że was wcześniej czy później spotkam, choć miałam nadzieję, że to będzie jednak później. Nie wierzyłam, że to naprawdę ona. Nie widzieliśmy się zaledwie kilka miesięcy, a wszystko się zmieniło. Kiedyś byliśmy zgraną paczką. A teraz atmosfera między nami była tak napięta, że ledwo mogłam ustać z nerwów. Co ty tu robisz? Dlaczego stoisz po stronie Kichuna? Wiesz, kim on jest? Pierwszy wybuchł Oliver. Bo go kocham, wzruszyła ramionami, jakby to była najoczywistsza rzecz pod słońcem. Co ty pieprzysz? Ile go znasz? Kilka miesięcy? Tygodni? Nie wytrzymałam. Nie mogłam siedzieć cicho. Oliver zmiażdżył mnie wzrokiem. Ty akurat nie powinnaś jej oceniać, nie sądzisz? Myślisz, że nie wiem, co jest między tobą a Williamem? Nie masz pojęcia, co jest między nami, syknęłam. Widzę, jak na ciebie patrzy, nie jestem ślepy, warknął, odwracając głowę w moją stronę. Zadrżałam, słysząc śmiech mi donośny, dźwięczny śmiech, któremu tak wiele razy wturowałam. Teraz jednak nie było mi do śmiechu. Naprawdę tego nie widzicie? Przyszliście do mnie, a znowu zaczynacie myśleć tylko o sobie. Jesteście żałośni. Wygięła się do tyłu i stłumiła udawane ziewnięcie. Po co tu przyszliście? Bo się zdziwiliście? Bo się martwiliście? Przekabacić mnie na swoją stronę? Skrócę te męki i od razu wam powiem. Cokolwiek powiecie, nie zmienię zdania. Wiem, czego potrzebuję. A jeśli tęskniliście i się martwiliście, to trzeba było o tym pomyśleć kilka miesięcy temu. Wybałuszyłam oczy. Kim była ta dziewczyna? Otworzyłam usta, ale Oliver mnie ubiegł. – Serio? Ten facet chce najprawdopodobniej wymordować pół świata. Ty co, pomożesz mu? Mija przekrzywiła głowę, a jej blond włosy zafalowały. – Tak, jeśli tego będzie chciał. – Po co mi tamten świat? Nasza matka zmarła, ojciec o nas zapomniał i łagodził wyrzuty sumienia, posyłając kasę. Byłam małą, drobną dziewczynką, która za wszelką cenę chciała zwrócić na siebie uwagę. Dlatego robiłam wszystko na przekór, uczyłam się sztuk walki, ubierałam krzykliwie, olewałam naukę, chciałam atencji. Miałam tylko was, to dzięki wam wstawałam rano z łóżka. Kiedy zniknęłaś, spojrzała na mnie przeszywająco, a ja wręcz fizycznie poczułam, jak wbija się we mnie sopel lodu. Oliver zwariował. Nie żartuje, nie jadł, przestał chodzić na uczelnie, rozmawiał ze mną półsłówkami, przeniosła wzrok na brata. Tak naprawdę już wtedy cię straciłam. Potem zobaczyłeś swojego smoka, kiedy patrolowali naszą dzielnicę. Znów spojrzała na mnie. I wiesz, co wtedy zrobił? Zostawił notatkę, w której napisał, że cię znajdzie i wrócicie po mnie. Zaniosła się przerażającym śmiechem. Ty słyszysz to? A wiesz, co było najgorsze? Że ja głupia mu uwierzyłam. I czekałam, czekałam. A z każdym dniem umierał kawałek mojej duszy. Potem zadzwoniłaś do mnie i znowu obiecywałaś, choć wiedziałam już, że to tylko gadanie. Zawsze taka byłaś. Dużo gada, mało robi. W końcu to do mnie dotarło, że przez cały czas byłam obok was, nie z wami. Że byłam ciekawym dodatkiem do was, zakochanego Olivera i biednej Anny. Co ty pieprzysz? Nigdy tak nie było! Oliver nie wytrzymał. Mia zmrużyła oczy, a w jej spojrzeniu było coś, czego nie zauważyłam nigdy wcześniej. Nienawiść. Przysunęła się do przodu i splotła ręce na piersi. Nie? Zniżyła ton. A pamiętasz, jak Anna zerwała z chłopakiem? Latałeś wokół niej przez cały weekend. Nawet nie zauważyłeś, że coś było ze mną nie tak. Znowu znęcali się nade mną tamtego dnia. Skąd miałem wiedzieć, skoro mi nie powiedziałaś? Potrzebowałam tylko, żebyś był przy mnie. Nie chciałam płakać i ojczeć i zwracać na siebie uwagi jak Anna. Nie zauważyłeś nawet mojej spuchniętej twarzy. Spojrzałam na Olivera, który wyglądał, jakby został spoliczkowany. Mija pokręciła głową. Widzisz? Tego dnia znowu się ze mnie śmiali, że nie mam rodziców. Skąd mogłem wiedzieć? Nie powiedziałaś mi. Zacisnął pięści, a jego twarz zalała się czerwienią. Zwątpiłam we wszystko. Też nie miałam o tym pojęcia. Czy naprawdę przez cały czas czuła się odrzucona i walczyła o naszą uwagę? Wszystko muszę ci mówić? Nie umiem. Przecież zawsze miałam być silną, twardą Miją, Nigdy nie pozwoliłeś mi płakać. Nawet kiedy mama umarła, ciągle powtarzałeś nie płacz. Uświadomiłam sobie, że właśnie tak o niej myśleliśmy. Zawsze była niewzruszona, waleczna, miała cięty język. Byłam pewna, że taka jest jej natura i podziwiałam ją za to. Nie miałam pojęcia, że pod tą zbroją kryła się przestraszona dziewczynka. Miałam ochotę ją przytulić. Zrobiłam krok do przodu, ale przeszyła mnie nielodowatym spojrzeniem. Mija... Ja nie wiedziałam, ale to i tak nie powód, żebyś rzuciła się w ramiona temu Dubkowi. Myślisz, że przyjechał po ciebie jak rycerz na białym koniu? On cię wykorzystuje. Nie, nie rycerz na białym koniu, ale wizjoner na czarnym smoku. Naprawdę nie rozumiecie, co on chce osiągnąć? Nie widzicie, jak ludzie zniszczyli ziemię? Trzeba im ją odebrać, póki jest jeszcze co. Kihun najlepiej wie, jak ludzie potrafią wszystko zniszczyć. I ty mu wierzysz w te bzdury o nowym świecie? Nawet jeśli by mu się to wszystko udało, sądzisz, że potem będzie dobry dla wszystkich? Mia wypuściła powietrze z płuc i spojrzała na nas lekceważąco. Najlepiej będzie, jak już sobie pójdziecie. I od tej pory nie będziecie nam wchodzić w drogę. Byłam pewna, że Oliver całkiem wybuchnie, przerzuci siostrę przez ramię i wyniesie, ale on wyglądał, jakby spadał w otchłań bez dna. Opuścił głowę i wyszedł. Po prostu wyszedł i zostawił mnie z nią sam na sam zmieniłaś się rób co chcesz ze wszystkimi tego konsekwencjami wycedziłam przez zęby teraz to ty zostawiłaś Olivera teraz to ty nas zdradziłaś. Wybiegłam za Oliwerem, nie czekając na jej odpowiedź. dotarłam do rozwidlenia, ale wpadłam na Williama, który na szczęście szedł bez strażnika. Widziałeś Olivera pokręcił głową właśnie przyszedłem, pogadaliście z nią. Po twojej minie widzę, że nie poszło tak, jak przewidywaliście. Stoi po jego stronie. Jest wpatrzona w kichuna jak w obrazek. Wycedziłam, czując, jak zaczynają mnie piec oczy. Miałam dosyć. Za dużo było tego wszystkiego jak na jeden wieczór. William podszedł, objął mnie i przyciągnął do siebie. Zanurzyłam twarz w miękkim swetrze, który miał na sobie. Ciepło bijące od jego ciała przenikało nawet gruby materiał. Objął mnie mocno, jakby chciał chronić przed wszelkim złem tego świata. Staliśmy tak w milczeniu, aż poczułam, że oddech mi się uspokoił. Chłonęłam jego zapach i poczucie bezpieczeństwa, jakim mnie otaczał. Delikatnie przeczesywał moje włosy i puścił dopiero wtedy, gdy usłyszeliśmy kroki. Bez słowa złapał moją dłoń i pociągnął do najbliższych schodów. Przeszliśmy przez surowe korytarze, aż dotarliśmy do mojego pokoju. — Zostaniesz? — szepnęłam, na co on skinął głową. Rzucił na krzesło płaszcz, a następnie położył się na łóżku, otwierając szeroko ramiona, żebym mogła się w niego wtulić. Nie zastanawiając się wiele, ułożyłam się obok, kładąc mu głowę na piersi. Słuchałam bicia jego serca, które zjednało się z moim. Wsunęłam nogę między jego uda, a jego ręka zjechała na moje plecy. Dawno temu słyszeliśmy z ojcem plotki o dziwnych zjawiskach w jeziorze na tubanie. Zaczął cicho, przesuwając dłonią wzdłuż mojego kręgosłupa. Uniosłam lekko głowę, żeby spojrzeć mu w oczy. Przełknęłam ślinę. To tam spotkałam miru. Mieszkańcy twierdzili, że to magiczne jezioro. Ciągnął. Powtarzali legendę o alchemiku, który wylał niezatwierdzony eliksir i jezioro ożyło. Mówili o dziwnych falach, o światłach widzianych pod taflą wody. Każdy, kto się w nim wykąpał, nabierał sił. I nawet smoki lubiły spędzać tam czas. Leżałam sztywno, zastanawiając się, do czego zmierza, chociaż wiedziałam dobrze, co było powodem tych wszystkich cudów. Poleciałem tam kiedyś z ojcem sprawdzić, ile w tej legendzie jest prawdy. Opowiedział mi, że kiedy był mały, wpadł do tego jeziora i uratował go smok inny niż wszystkie. Mówił, że jego ciało było długie i bez skrzydeł. Nikt mu nie wierzył. Dziadek sprawdził to miejsce, ale nie znalazł tam nic podejrzanego. Tym razem było inaczej. Wyczuliśmy czyjąś obecność. Widzieliśmy ogromne pokłady energii, ale przeszywało mnie uczucie, że jestem tu intruzem. Ojciec zanurzył się w wodzie, a jego oczy zaszły mgłą. Mówiłem do niego, ale mnie nie słyszał. Był w jakimś transie. Trwało to całkiem długo i pamiętam, że gdy zaczynałem się już niepokoić, nagle ocknął się, jakby ktoś go oblał wrzątkiem. Był wściekły. Nigdy nie zapomnę wściekłego wyrazu jego twarzy. Kazał mi wyjść z wody i więcej tam nie wracać. Nie mogłam wytrzymać, parsknęłam śmiechem, wyobrażając sobie, co Miru mógł nagadać mistrzowi. To Miru. Miru? Zdziwił się. Zawahałam się, czy powiedzieć mu o smoku. I tak wiedział, że coś się zmieniło. Patrzył na mnie spod wpół przymkniętych powiek, a gdy tak spoglądał, wyzwalał we mnie fale różnych emocji. Wiedziałam tylko, że pragnę, aby przy mnie był. Żeby stał po mojej stronie. I nie opuścił mnie nigdy więcej. A żeby tak się stało, musiałam ponownie mu zaufać. Miru to smok duch. Objawił mi się i zaproponował układ, który przyjęłam. Na chwilę wstrzymał oddech. Co to za układ? Wydusił z siebie. Dał mi moc. Przelewa we mnie swoją energię. I co chciał w zamian? Przełknęłam ślinę. Bałam się powiedzieć to na głos. Gdy nadejdzie pora, przyjdzie po moją miłość. Zamknął oczy i poczułam, jak spiął mięśnie. Ogromna cena i dość nieprecyzyjna. Rozumiem, że się zgodziłaś. Kiwnęłam głową, obawiając się, że się ze złości, ale przytulił mnie mocniej i zatopił twarz w moich włosach. Poradzimy sobie z tym później. Razem. Ulżyło mi. Objęłam go z całej siły, dziękując w myślach. Napisałeś, że mnie kochasz. Wyszeptałam cicho, mając nadzieję, że nie usłyszy. Tak, Anno. Kocham cię. Dlaczego? Skąd wiesz, że to miłość? Czy to nie za szybko? Oderwał rękę od mojej talii i ujął moją brodę, podnosząc do góry i wymuszając, żebym na niego spojrzała. Jego czarne oczy lśniły i znów czułam, jak w nich tonę, jak nie mogę przestać na niego patrzeć. Czy istnieje odpowiednia ilość czasu, żeby kogoś pokochać? Ile trzeba czekać, żeby było wiadomo? Rok? Dwa? A jeśli się czuję od razu? Albo nie czuję po wielu miesiącach? Przerwał i zbliżył usta do moich. Kocham cię. Po prostu to wiem, całym sobą. Nigdy wcześniej nie czułem czegoś podobnego. Pragnę być przy tobie i dawać ci szczęście. Prawie mnie nie znasz, ale jestem pewny, że chcę poznawać cię przez resztę mojego życia i mam nadzieję, że też tak czujesz. Tak, szepnęłam w jego usta, składając na nich pocałunek. Zapomniałam! krzyknęłam nagle, zrywając się i prostując. Cholera, Lin mnie zaczepiła, zaprowadziła do kichuna i powiedziała, że jutro zaprosi mnie do jadalni. William zmarszczył brwi. Nie widziałem tego, musiała Cię zagadać, kiedy wyszedłem na moment, poznała Cię? Nie wiem, zachowywała się dziwnie, ale nic nie powiedziała wprost. Jeśli Cię nie rozpoznała, to dobrze. A jeśli tak, to znaczy, że ma jakiś interes w ukrywaniu Twojej tożsamości. Zamyślił się. Dostałam od Zenka eliksir zmiany. Użyję w razie potrzeby. Spojrzał na mnie, a w jego oczach pojawiła się troska. Jesteś pewna? Ma okropne skutki uboczne. Muszę się przekonać, czego ode mnie chce. Może uda mi się wypytać ją o tatę? Tak zróbmy. Ja też tam będę. Udam, że cię nie znam. Jeśli ci w jakikolwiek sposób zagrozi, zaatakuję i natychmiast uciekniemy. Uciekniemy wszyscy. Zenek ma kontakt z grupą na zewnątrz. Przekażemy im, że jest tu Beatrycze i inni więźniowie. Mam nadzieję, że pomogą nam ich wydostać. Ale jeśli dojdzie do walki, mamy szansę wygrać? Objął mnie w talii i przyciągnął do siebie, a jego mocny zapach odurzył mnie. Przygotujemy, co się da, a jak trzeba będziemy improwizować. A teraz daj mi się sobą nacieszyć i odpocznijmy przez te kilka godzin. Musnął moją szyję gorącymi ustami, sprawiając, że zadrżałam z rozkoszy. Wtulił się we mnie i zamknął oczy. Objęłam go, wsuwając zimne dłonie pod jego sweter i zasnęłam. Po raz pierwszy od dawna nie męczyły mnie koszmary. Obudziło mnie walenie w drzwi. Zerwałam się na równe nogi, a serce omal nie wyskoczyło mi z piersi. Szybko omiotłam pokój wzrokiem. Williama nigdzie nie było i przypomniałam sobie, że mnie obudził, żeby się pożegnać. Na korytarzu rozległ się słodki głos. Amelia, to twój pokój, prawda? Lin, co ona tu robi? Osobiście? Która jest godzina? Już chciałam otworzyć drzwi, ale dotarło do mnie, że od razu mnie rozpozna. Drżącymi rękoma wyjęłam spod materaca eliksir. Filkę, e, ubieram się. Odezwałam się głośno, zmieniając głos. Zerknęłam za okno i zmarszczyłam brwi. Ciągle była noc. Po co ona tu przyszła tak wcześnie? Niewiele myśląc, przyłożyłam fiolkę do ust i wypiłam zgniło zielony płyn. Był słodki, ale tak okropnie słodki, że aż się skrzywiłam i sięgnęłam po szklankę z wodą. Popiłam miksturę, spłukując z gardła okropny posmak i podeszłam do małego lusterka zawieszonego na ścianie. Z moją twarzą działo się coś dziwnego. Skóra swędziała okrutnie i zaczęła parzyć. W końcu nie wytrzymałam. Polałam wodą ręcznik i przyłożyłam do twarzy, co przyniosło mi lekką ulgę. Gdy już myślałam, że dłużej tego nie zniosę i zacznę się drapać, wszystko zniknęło. Znów spojrzałam na swoje odbicie i ze zdumienia aż zakryłam dłonią nowe, wydatne usta. – Długo jeszcze? – zawołała śpiewnie. – Chwilkę! – nawet mój głos zmienił się na bardziej piskliwy. Wyglądałam podobnie, a jednak zmieniłam się na tyle że istniała szansa na pozostanie nierozpoznaną. Wokół nosa, po całych kościach policzkowych rozlane miałam morze piegów, usta oprócz kształtu zmieniły kolor na bledszy, a oczy stały się bardziej szare. Potarłam opuszkami palców wystające kości policzkowe, sprawdzając, czy piegi się ścierają, ale zostały na miejscu. Niesamowite, szepnęłam do siebie. Jeszcze jedno. Od dawna o tym myślałam, ale teraz musiałam to zrobić. Szybko spięłam gumką włosy w kucyk, złapałam nożyczki i nabierając powietrza w usta, sprawnym ruchem odcięłam kucyk na wysokości szyi. Włosy były ważnym elementem mojego wizerunku i zawsze dbałam o nie, ale teraz wydawała się niepotrzebnym balastem. Teraz byłam kimś innym. Otworzyłam drzwi, błagając w duchu, żeby te piegi okazały się wystarczające. – Dzień dobry – kiwnęłam nisko głową, a luźne pasemka połaskotały moje policzki. Oj, nie bądź taka skromna, rzuciła nonszalancko i chwyciła mój podbródek siłą zadzierając go do góry, przez co musiałam spojrzeć jej w oczy. Tym razem nie miała na sobie rękawiczek, więc dostrzegłam jej tatuaż czarnego smoka na nadgarstku i momentalnie wróciły do mnie wszystkie złe wspomnienia. Wyglądała jak zawsze, nienagannie. Starannie ułożone jasne włosy opadały na futro, które zarzuciła na ramiona. Nawet tu o tej porze miała pełny makijaż, podkreślający jej pełne usta i koci kształt oczu. Przyglądała mi się badawczo, przesuwając wzrokiem po każdej części twarzy. W końcu jej oczy zabłysły i uśmiechnęła się, jakbym opowiedziała jej najlepszy kawał. O czym ona myśli? No nic, choć Mekichun pewnie już czeka wiadalni. Odwróciła się i pewnym krokiem ruszyła przez korytarz, a długie czerwone futro ciągnęło się za nią po ziemi. Czerwone jak krew, którą widziałam na więziennej posadzce zeszłej nocy. Wkroczyłyśmy do jadalni, gdzie przy stole siedziało już kilka osób, czekając na nas. Tym razem Lord ustąpił miejsca kichunowi, sam zajmując krzesło po jego prawej stronie. Przeraziło mnie, jak potężnie obaj byli zbudowani. Ich ramiona wystawały nad szerokich krzeseł, a noże w ich rękach wyglądały jak wykałaczki. Zlustrowałam pozostałych drakanów, specjalnie nie zatrzymując wzroku na Williamie i oddychając z ulgą, że nie dostrzegłam mi. Usiądźcie, rozkazał Kichun i Lin pokazała mi miejsce zaraz obok drzwi, a sama usiadła po drugiej stronie. Zdziwiłam się, że siedzi tak daleko od Kichuna. Czy coś się między nimi wydarzyło? Zamarłam, gdy za kelnerkami do pomieszczenia weszła Wiki, ale Lin nawet na nią nie spojrzała. Zaczęły ustawiać przed nami apetycznie pachnące potrawy, jednak ściśnięty ze stresu żołądek gwarantował, że nie przełknę wiele. Zerknęłam z ukosa na wiki, ale nie zwróciła na mnie szczególnej uwagi, co upewniło mnie, że eliksir zadziałał. – Kim jest twój gość? – zapytał Lord, patrząc w moją stronę. – To Amelia. Myślę, że dzięki niej nasze plany szybko posuną się naprzód. Mrugnęłam przerażona, próbując opanować stres. Wyczułam na sobie spojrzenie przyjaciółki, ale na szczęście nie zrobiła nic głupiego. W jaki sposób? Bo ja na pewno bym posunął. Lubieżnie zarechotał Lord. Zrobiło mi się niedobrze. Kątem oka zauważyłam, że William poprawił się na krześle i poczułam na sobie jego wzrok. Przez twarz lin przeszedł skurcz, a po chwili uśmiechnęła się sztucznie. Wybacz, tym razem ja zaopiekuję się naszym gościem, Lordzie. Ostatnie słowo zaakcentowała w taki sposób, że aż przeszły mnie ciarki. Teraz byłam pewna, że nie cierpi go równie mocno jak ja. Cisza. Kichun wbił we mnie wzrok, a ja starałam się nie panikować. Amelio, mam nadzieję, że pomożesz, Lin, skoro cię wybrała do ważnego zadania. Tak, zaczęłam. Proroku, tak, proroku. Przyglądał mi się i delikatnie zmarszczył brwi. Czy my się już nie spotkaliśmy? Zapytał, a serce stanęło mi na chwilę. Wczoraj podczas bankietu, odrzekłam pewnym głosem. Jeszcze przez chwilę patrzył na mnie, po czym odwrócił głowę i zaczął jeść zieloną zupę, która nie wyglądała zachęcająco. Znowu te wodorosty, kichun, okropnie śmierdzą, odbiera mi to apetyt, narzekał Lord, krzywiąc się. Przecież nie każe ci tego jeść. Ale sam zapach, wykrzywił usta. A jak wam idą eksperymenty? Nie brakuje wam szczurów doświadczalnych? Mogę zorganizować kolejny nabór. Wyprostowałam się jak struna, a lin posłała mu mordercze spojrzenie. Może nie przy gościu? Wycedziła przez zęby, ale Lord tylko się zaśmiał. Mimowolnie zerknęłam na Williama i moje serce się rozpromieniło. A gdy spojrzał na mnie, dostałam nowych sił. Dam radę. Gdzie twoja podopieczna, proroku? spytał William. Odpoczywa, ma migrenę. Nie za często ma te migreny, rzucił lord, przeżuwając głośno kawałek chleba. Czy to nie przez to połączenie? Nie wiem, czy chciałbym być tak sztucznie połączony, jeśli miałbym płacić za to ciągłym bólem głowy. Zamknij się. Lin nie wytrzymała i uderzyła ręką w stół. Dobrze, już dobrze, uspokój się, kobieto, czego się tak pieklisz? Nawet bawił mnie widok pulsującej żyły na czole Lin. Zasłużyła sobie i żałowałam, że to nie ja wyprowadziłam ją z równowagi. Zaniepokoiła mnie jednak wzmianka o Mii, co miał na myśli, mówiąc o sztucznym połączeniu. Słuchanie tej rozmowy było jednak ciekawe z innych względów. Okazało się, że lord sporo wiedział o kichunie i całkiem chętnie dzielił się tą wiedzą. Choć, mam do ciebie ważną sprawę, porozmawiajmy w wygodniejszym miejscu, odezwała się do mnie Lin po skończonym posiłku. Wybaczcie, że ją porwę. Poczekała na pozwolenie Kihuna i wstała, zanim Lord znowu coś palnął. Podnosząc się, zerknęłam na Williama, a nasze spojrzenia się skrzyżowały. Kiwnęłam lekko głową i ruszyłam do drzwi. Lin bez słowa prowadziła mnie korytarzami, aż w końcu doszłyśmy do pokoju znajdującego się niedaleko biura kichuna. Na samo wspomnienie, co tam się znajduje, bezwiednie zacisnęłam pięści. Czy Bea nadal żyje? Lin otworzyła drzwi, zaprosiła mnie gestem do środka i zamknęła je za sobą. Podeszła do biurka, okrążyła je i usiadła na krześle z wysokim oparciem. Stanęłam po drugiej stronie i patrzyłam na nią czujnie. Zaczęła stukać długimi paznokciami o blat, przyglądając mi się badawczo, a po chwili na jej twarzy pojawił się krzywy uśmiech. Wiesz, nawet sprytnie się zamaskowałaś. W pierwszej chwili cię nie poznałam. Twoja energia wyglądała znajomo, ale nie byłam pewna aż do teraz. Te ukradkowe spojrzenia, uśmieszki, jakie sobie wysyłaliście z Williamem, były całkiem urocze. A jak się wzdrygnął na jeden z głupich tekstów Lorda? Zamarłam. Uważałam, żeby ograniczyć z nim kontakt, czy istniała szansa, że blefowała? Nie wiem, o co ci chodzi. Powiedziałam pewnym głosem, a przynajmniej taką miałam nadzieję. Och, już przestań, Anno. To robi się nudne. Nie jesteś ciekawa, co tam słychać u tatusia? Zmroziło mnie. Musiałam się przesłyszeć. Musiałam. Nie mogłam ruszyć choćby palcem, układając w głowie milion planów na sekundę. Miałam nadzieję, że William zaczął już działać z naszymi ustaleniami. Eliksir przemiany mnie zmylił, ale twoja energia to dopiero coś. Zawsze miałaś jej sporo, ale tym razem przeszłaś samą siebie. Zmrużyła oczy, a jej ton spoważniał. Zdradzisz mi, skąd ją masz? Nie twoja sprawa. Myślę, że jednak moja, bo wiesz przecież, że mogłam od razu powiedzieć Kichunowi, kim jesteś. Ciekawe, jakby zareagował, prawda? Byłabyś dobrą kartą przetargową w pertraktacjach z twoim tatą. Zrobiła przerwę i zaczesała ostentacyjnie włosy. Ale nie powiedziałam mu, doceń to. Wyciągnęłam delikatnie dłoń, szykując się do użycia żywiołów. Westchnęła głośno. Cokolwiek teraz kombinujesz, przestań. Wysłuchaj najpierw mojej propozycji. Jej ton był stanowczy. To jak? Powiesz mi, skąd masz tę energię? Mówiłam już, nie twoja sprawa. Walczyła ze mną na spojrzenia, w końcu przewróciła oczami. Słyszałam, że zabiłaś mojego pupila. Wyglądał jak skwarka, kiedy go przynieśli. Szkoda, lubiłam go. Zero mózgu i dużo mięśni. Kiwnęłam głową, nie spuszczając z niej wzroku. Obawiałam się choćby mrugnąć. Nerwowo rozprostowałam dłonie. Szkoda, że Lora i Ania tu nie dotarły. Pewnie wiesz, co się stało z Anią. Trochę ją przypaliliście. Natomiast Lore złapała straż. Myślałam, że będzie coś dla mnie miała, ale dowiedziałam się, że nie udało się jej zdobyć tego, o co prosiłam. Milczałam. Widzisz, bardzo by mi się przydał ten kryształ. Nie wzięłaś go przypadkiem ze sobą? Próbowałam przybrać swobodną postawę, ale tylko dziwnie się wykrzywiłam. A jeśli wzięłam, to co? To się dogadamy. Dasz mi kryształ, a ja zaprowadzę cię do twojego ojca. Nie znalazłaś go jeszcze, prawda? Tylko mnie Kihun zaufał na tyle, żeby zdradzić, gdzie on jest. Biedny, wyczerpany, wyziębiony. Na jej twarz wkradł się udawany smutek, a na ten widok moja krew zawrzała. Zgoda, warknęłam. Jeśli powiesz, po co ci ten kryształ i pozwolisz nam odejść? Zaśmiała się cicho i złożyła ręce, a jej oczy zalśniły. Oczywiście, ten kryształ to nie jest zwykły kamień. Jest ich zaledwie kilka. Powstają tylko w jeziorze na wyspie Tuban, z którym wiąże się pewna legenda. Słyszałam o niej, przerwałam. To dobrze, zaoszczędzony czas. Kryształ zawiera w sobie energię z jeziora. Miałam jeden, ale został zniszczony, dlatego potrzebuję drugiego. Cholernie trudno go znaleźć, więc posłużyłam się rajdem. No i naszą biedną Lorą. Po co ci on? A gdzie zabawa, jeśli wszystko ci powiem? To gdzie go schowałaś? Na zewnątrz. Ubierz się ciepło i odprowadzę cię do bramy. Drżałam z wściekłości, zerkając co jakiś czas na lin. Kusiło mnie, aby pięścią zmyć z jej twarzy ten złośliwy uśmieszek, ale zaciskałam tylko zęby, kiedy przemierzałyśmy fort w towarzystwie dwóch strażników. Dołączyli do nas, gdy tylko opuściłyśmy gabinet i nie zadawali żadnych pytań, choć jeden z nich dziwnie mi się przyglądał. W głowie miałam mętlik i opracowywałam różne strategie, aż w końcu dotarliśmy do głównej bramy. Ile potrzebujesz czasu? Kilka godzin. Masz czas do wieczora. Jak zajdzie słońce, a ciebie nie będzie, pójdę do twojego tatusia wypróbować nowe eliksiry, a w międzyczasie porozmawiam z Williamem. Nienawidziłam jej. Szczerze i z całego serca. Tak naprawdę potrzebowałam pół godziny, żeby dotrzeć tam i z powrotem, ale chciałam mieć pewność, że będę mogła porozmawiać z przyjaciółmi. Rzuciłam się biegiem w stronę rynku, uważając, żeby nie pośliznąć się na wydeptanym śniegu. Będąc w murach fortu, zapomniałam, jak zimno i jasno jest na dworze. Drobne płatki śniegu spadały mi na twarz i włosy, delikatnie łaskocząc nos. Pożałowałam, że nie wzięłam rękawiczek, bo zaczęły mi drętwieć z zimna opuszki palców. Wbiegłam na rynek i błagałam w duchu, żeby któreś z nich było w domu. Głowa pękała mi od problemów, które musiałam szybko rozwiązać i przede wszystkim musiałam wymyślić, w jaki sposób nie dać lin prawdziwego kryształu. Nie wierzyłam w ani jedno jej słowo, więc musiałam się przygotować. Nikt nie zwracał na mnie uwagi. Byłam jedną z wielu przebijających się przez centrum w południe. Ku mojemu nieszczęściu moją drogę zagradzał tłum. Krzyczeli coś, ale dopiero gdy znalazłam się bliżej, usłyszałam wykrzykiwane hasła. — Prorok nas uratuje! Chwała starożytnemu! Wzdrygnęłam się i spróbowałam przedostać się okrężną drogą. Ruszyłam wzdłuż rzędu zebranych drakanów, gdy nagle jakaś kobieta złapała mnie za rękaw. Ze złością spojrzałam w jej stronę. Moją uwagę przykuły czarne usta. — Czy to jedna z zakorzenionych, którzy brali narkotyk? — Czy słyszałaś już o proroku? — Mówiła zbyt szybko, a jej oczy ruszały się to w prawo, to w lewo, niczym w szaleńczym amoku. Zostań, dziś ma do nas przemówić, będziemy składać ofiarę starożytnemu. Wyrwałam się i wyjrzałam z nadgłów, czego tak oczekują. I natychmiast pożałowałam. Przy murze ustawiony był ołtarz, a na nim leżała nieprzytomna kobieta. Potrząsnęłam głową. To się nie dzieje naprawdę, wrzeptałam otumaniona. Rzuciłam się naprzód do ucieczki. Nie miałam jak pomóc tej kobiecie i wmawiałam sobie, że wcale nie chcą poświęcić w ofierze dziewicy. Przecież takie historie istniały tylko w baśniach. Odetchnęłam z ulgą, gdy dotarłam do zniszczonych drzwi. Zapukałam naszym umownym kodem. Cholera! Syknęłam, gdy nikt nie otwierał. Kopnęłam stare drewno, które zadygotało, ale zawiasy nadal miały się dobrze. Odsunęłam się i zaczęłam kombinować, jak znaleźć przyjaciół oraz w jaki sposób wejść do środka, nie mając kluczy. Kim jesteś? Usłyszałam warknięcie i odwróciłam się gwałtownie. Ines łypała na mnie, aż dotarło do mnie, że wciąż jestem pod wpływem eliksiru. To ja, Anna. Wypiłam eliksir przemiany. Musimy pogadać. Mam problem. Zlustrowała mnie z góry do dołu i oparła ręce na biodra. Powiedz coś, co wie tylko Anna. Pokonałaś Anię. Lora została złapana przez straż i razem schowałyśmy kryształową kulę w szafce nad garnkami. Pokiwała głową, ale nadal nie była przekonana. – Tatuaż! – krzyknęłam odkrywczo. – Bea zrobiła mi tatuaż! Mróz szczypał mnie w skórę, a dłonie miałam czerwone, ale zrzuciłam futro i pokazałam kark, mając nadzieję, że tatuaż został nienaruszony po eliksirze. – An! – krzyknęła nagle. Rozluźniłam barki, dopiero zdając sobie sprawę, jak bardzo się spięłam. Rzuciła się na mnie, przygważdzając ciężarem swojego ciała. – Włosy to też przez eliksir? – zapytała, dotykając końcówek mojej nowej fryzury. Niestety nie, ścięła je. Odsunęła się i poczochrała po głowie. Trochę nierówno, ale pasuje ci. Co ty tu robisz? Chodź do środka, wszystko mi opowiesz. Ja też mam ci dużo do opowiedzenia. Gdzie Ekawir? Powinien niedługo przyjść, powiedziała otwierając drzwi. Zostajesz na dłużej? Nie, mam czas tylko do wieczora. Wszystko ci wyjaśnię i dopracujemy plan ucieczki. Muszę wziąć kryształ. Ucieczki? Znalazłaś beatrycze? Zapytała z przejęciem. Przygryzłam wargę. Usiądźmy, wszystko ci opowiem. Pomieszczenie było przyjemnie nagrzane, a ogień jeszcze tlił się w kominku. Usiadłam na wysłużonym fotelu, którego materiał już dawno stracił swój początkowy kolor. Co z Beatrycze? Zadała najgorsze pytanie, na które nie chciałam odpowiadać. Uciekłam wzrokiem. Widziałam ją. Nie jest w dobrym stanie. Kazała nam uciekać. Mówiła o jakimś wydrenowaniu. Dlatego musimy się zmobilizować i przygotować do ucieczki. – Widziałaś ją i jej nie pomogłaś? – wyczułam nerwową nutę w jej głosie. – Nie dałabym rady, nie miałam żadnego planu. Gdyby nas złapali, wszyscy znaleźlibyśmy się w niebezpieczeństwie. – Ale wiem, gdzie ją przetrzymują. Ines zagryzła mocno szczęki i głośno wciągnęła powietrze przez zęby. Gdy dalej milczała, opowiedziałam jej o wszystkim, co wydarzyło się po naszym wejściu do fortu. Słuchała, nie przerywając mi, a zmarszczka na jej czole coraz bardziej się pogłębiała. – Chyba nie chcesz jej zanieść tego kryształu? – zapytała w końcu, gdy skończyłam. – Nie, ale nie mam pojęcia, jak go podrobić. Obawiam się, że ona wie, jak wygląda ten prawdziwy. Dała mi czas do zachodu słońca, więc do tej pory muszę coś wymyślić. – Chodź, znam kogoś, kto nam pomoże. Tylko nie wspominaj mu, że spotkałaś beatrycze. Spojrzałam na nią pytająco. – Jak was nie było, Ekawir zapoznał mnie z całą grupą, która przed laty sprzeciwiła się mistrzowi, Bea i ich przywódca byli kiedyś blisko i teraz gość jest dość drażliwy, kiedy się o niej wspomina. Pokiwałam głową, poszłam do kuchni i wyciągnęłam lniany woreczek ukryty w szafce za garnkami. Potem wyszłyśmy z domu i szybkim krokiem skierowałyśmy się w stronę przedmieść. Widziałam jakieś zgromadzenie, krzyczeli o proroku. Pominęła nieprzytomną kobietę na ołtarzu. To kichun, prawda? zapytała. Nigdy nie powiedzieli jego imienia, nazywają go prorokiem nowego świata. Wiele osób na tej wyspie jest w bardzo złym stanie, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Lgną do niego jak pszczoły do miodu, skuszeni obietnicą ucieczki. Ale to nie jest najgorsze. Ostatnio podobno składali ofiary ze zwierząt dla tego smoka. Przełknęłam głośno ślinę. Nie chciałam jej uświadamiać, że przeszli już na kolejny etap. Weszłyśmy na ganek pierwszego domu znajdującego się nad zamarzniętą rzeką. Ines zapukała trzy razy, zrobiła przerwę i zapukała dwa razy. To nasz kot. Otworzył nam krzepki staruszek o szerokich barkach i posturze drwala, a jego twarz okalała bujna, siwa broda. Miał bystre spojrzenie, a jego błękitne oczy błyszczały, odejmując mu lat. To Anna, moja przyjaciółka. Pomożesz nam? Kiwnął głową bez słowa i wprowadził nas do środka. Dom nie wyróżniałby się niczym szczególnym, gdyby nie potężny stół w jadalni, przy którym usiadł. Odsunęłam krzesło i z zachwytem spojrzałam na blat. Był to ogromny plaster wycięty z pnia, w którym słoje malały w stronę środka. – Podoba ci się? – odezwał się grubym, niskim głosem. – Przepiękny! – Sam zrobiłem. – Raziel jest żywiołakiem ziemi – wyjaśniła Ines, siadając obok mnie. – Anna kontroluje żywioł wody i powietrza. – I widzę energię – dodałam w myślach. – W czym mam pomóc? Wyjęłam z kieszeni kryształ, spojrzał na kulę, a jego oczy zaświeciły. — Niesamowite! — szepnął i wyciągnął szorstkie dłonie. Oddałam mu kryształ, czując lekki niepokój. Musiałam zaufać obcemu mężczyźnie. Złapał kule i spojrzał pod światło. — Czy to jest? — spojrzał na mnie z niedowierzaniem, a jego oczy się zaszkliły. Czytałem o nim w starych księgach biblioteki Eltaninu, ale myślałem, że to tylko legenda, potężny twór natury, o którym czytamy tylko w książkach. Aż któregoś dnia znalazłem go na skraju jeziora. Leżał tam jakby czekając na mnie. Nie byłem pewny, co robi, ale podświadomie czułem, że nie należy do mnie. Oddałem go mojej ukochanej w prezencie. Potem widziałem drugi taki, w dniu, w którym zostałem zamknięty na tej wyspie. Nawet z tym kryształem mistrz o mało się nie wydrenował, tworząc barierę. Więc to on podarował kryształ znajdujący się na lasce Beatrycze. Przeszło mi przez myśl. – Co ty chcesz z tym zrobić? – zapytał Raziel, marszcząc gęste brwi. – Kihun i Lin uwięzili mojego tatę. Widziałam też innych więźniów. Chcę ich uwolnić i uciec z wyspy. Lin obiecała mi, że zaprowadzi mnie do taty, jeśli jej go oddam. Nie chcę jej oczywiście oddawać prawdziwego, ale nie może się zorientować, że dostała podróbkę, dlatego zastanawiałam się, czy da się zrobić coś podobnego? Zacisnął wargi i zastygł w zamyśleniu. – Powinienem dać radę. Zalała mnie fala ulgi. Ale potrzebuję jakiejś bazy, innego kryształu, dodał. Ines wzruszyła ramionami, a ja westchnęłam z rezygnacją, gdy przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Czy to może być? Zdjęłam z szyi sznurek, na którym wisiał wyszlifowany kryształ zawierający energię Williama. Tak, to się nada. Jesteś pewna? Kiwnęłam głową. Wiedziałam, że William zrozumie. Poczekajcie tutaj. Oparł się o stół, wstał ciężko i zniknął w pokoju obok. Jak uciekniemy z wyspy? spytała Ines, nerwowo podrygując nogą, przez co jeszcze bardziej zaczęłam się denerwować. Jesteś w stanie skontaktować się z Zenkiem? Musimy wszystko przygotować. Zaczęłyśmy omawiać plan. Gdy Raziel wrócił, trzymając w rękach podobne kule, ale jedna z nich była mniejsza. Wzięłam obie, prawdziwą wkładając do lnianego woreczka i schowałam do kieszeni futra. Słyszałem waszą rozmowę. Pomożemy wam uciec, pod warunkiem, że nas zabierzecie. Straciliśmy już zbyt dużo czasu na tej wyspie. Musimy jeszcze uratować B i resztę więźniów. William wie, gdzie są zamknięci. Przypomniałam nieświadoma, że poruszyłam drażliwy temat. Nagle Raziel złapał się krzesła, a jego twarz skamieniała. Beatrycze? Mówisz o Beatrycze? Zamknęli ją tam? Przeraziłam się. Brzmiał zupełnie inaczej niż przed chwilą, jakby w ciągu sekundy z miłego starca zamienił się w niszczyciela. Wręcz płonął ze złości. Usta mu się wygięły, a w oczach pojawił się groźny cień. Przeklełam w myślach, a Ines spojrzała na mnie z wyrzutem. Nieznacznie kiwnęłam głową. Dzisiaj uciekniemy i zostawimy za sobą popiół.